Za pięć trzecia opuścili zamek i poszli przez park. Hagrid mieszkał w małym drewnianym domku na skraju zakazanego lasu. Przed drzwiami stała para kaloszy, a o ścianę domku oparta była kusza. Kiedy Harry zapukał, wewnątrz rozległo się gwałtowne skrobanie i kilka basowych szczeknięć. Potem usłyszeli głos Hagrida. Leżeć, kieł, leżeć, spokój! Drzwi lekko się uchyliły i ukazała się w nich wielka, włochata twarz Hagrida. — Nie bójcie się! — rzekł zamiast powitania. — Spokój, kieł! Wpuścił ich do środka, trzymając za obrożę olbrzymiego czarnego brytana. Wewnątrz była tylko jedna izba. Z sufitu zwieszały się szynki i bażanty, nad otwartym paleniskiem kołysał się parujący, miedziany kociołek, a w kącie stało masywne łóżko przykryte kołdrą z patchworku. – Czujcie się jak w domu – powiedział Hagrid, puszczając kła, który pobiegł prosto do Rona i zaczął mu lizać Podobnie jak Hagrid, kieł najwyraźniej nie był tak dziki, jak wyglądał. – To jest Ron – przedstawił kolegę Harry. Hagrid już nalewał wrzątek do wielkiego dzbanka i wykładał na talerz herbatniki. Jeszcze jeden, Wesley, co? – powiedział, patrząc na piegowatą twarz rudzielca. – Pół życia spędziłem na wyganianiu z lasu twoich braci bliźniaków. Herbatniki okazały się bezkształtnymi bryłkami ciasta z rodzynkami tak twardymi, że trzeba było uważać, żeby nie złamać sobie zęba, ale Harry i Ron udawali, że bardzo im smakują i opowiadali Hagridowi o swoich pierwszych lekcjach. Kieł oparł łeb na kolanach Harego, obśliniając mu całą szatę. Harry i Ron byli zachwyceni, słysząc, że Hagrid nazywa Filcza tym starym skurczybykiem. A ta wyleniała kocica, pani Norris... Wiecie co? Chciałbym ją kiedyś przedstawić kłogi. Nie. Za każdym razem, kiedy jestem w szkole, bez przerwy za mną łazi. Nie można się jej pozbyć. Filcz ją tak przyuczył. Harry opowiedział Hagridowi o lekcji ze Snape'em. Hagrid, podobnie jak Ron, radził mu, żeby się tym nie przejmował, bo Snape nikogo nie lubi. Ale on mnie naprawdę nienawidzi. Bzdury, powiedział Hagrid. A niby dlaczego? Harry nie mógł się jednak pozbyć wrażenia, że Hagrid odwrócił wzrok, kiedy to mówił. — A jak tam twój brat Charlie? — zapytał Hagrid Rona. — Bardzo go lubiłem. Miał rękę do zwierząt. Harry zastanawiał się, czy Hagrid umyślnie zmienił temat. Kiedy Ron zaczął opowiadać o Charlie i jego sukcesach w tresowaniu smoków, Harry wziął do ręki kawałek papieru leżący na stole pod przykrywką nadzbanek. Był to artykuł wycięty z proroka codziennego. Co nowego w sprawie włamania do Gringota. Śledztwo w sprawie włamania do banku Gringota utknęło w martwym punkcie. Włamanie, które miało miejsce 31 lipca uważa się za dzieło nieznanych czarnoksiężników lub czarownic. Personel Gringota oznajmił dzisiaj, że nic nie zostało zrabowane. Włamano się do pustej krypty, bo nieco wcześniej tego samego dnia została opróżniona przez właściciela. Nie możemy jednak powiedzieć, co w niej było, więc przestańcie węszyć, bo źle się to dla was skończy. Powiedział dziś po południu rzecznik Goblinów. Harry przypomniał sobie, że w pociągu Ron mówił mu o próbie obrabowania Gringota. Nie wspomniał jednak, kiedy to się stało. «Hagridzie!» – zawołał. «To włamanie wydarzyło się akurat w moje urodziny. Może nawet wtedy, kiedy tam byliśmy!» Tym razem nie było najmniejszej wątpliwości Hagrid za nic nie chciał spojrzeć mu w oczy Odchrząknął i zapytał, czy smakują mu ciasteczka Harry jeszcze raz przeczytał artykuł Włamano się do pustej krypty, bo nieco wcześniej tego samego dnia została opróżniona przez właściciela Hagrid opróżnił kryptę 713 Jeśli w ogóle można nazwać opróżnieniem zabranie z niej jakiejś paczuszki A może właśnie tego szukali złodzieje? Kiedy Harry i Ron wracali do zamku na kolację, kieszenie mieli wypchane herbatnikami domowej roboty, których zabrania nie wypadało im odmówić. Harry pomyślał, że jeszcze żadna lekcja nie dała mu tyle do myślenia, co ta herbatka u Hagrida. Czyżby Hagrid zdążył zabrać paczkę we właściwym czasie? Komu ją oddał? I czy Hagrid wiedział coś o profesorze Snape'ie, czego nie chciał powiedzieć Haremu?